Witam serdecznie w 12 tygodniu 12 tygodniu roku, czyli 12 przeglądzie katalogu polskich podcastów. Ja wiem, to brzmi, tak można powiedzieć, wyniośle. Nie zebraliśmy w katalogu wszystkich 12 odcinków. Nie zebraliśmy wszystkich najlepszych polskich podcasterów, bo się nie da. Na szczęście rozwijamy się i w tym tygodniu doszli do nas nowi twórcy. Wśród nich piękny, ponętny kobiecy głos, ale o tym później.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 Zapraszamy do słuchania i do komentowania www.podcastofon.pl Witam serdecznie. Mam przed sobą plakietkę, na której pisze praktykant. Uwaga, może ugryźć. Taką plakietkę dostałem od Roberta Kesslinga z przykazaniem, żebym zrobił podcastofon, nie wychylał się za bardzo i żeby było wszystko w porządku. Tak, co prawda Robert później powie, że on nic takiego nie mówił, ale jemu nie wierzcie, mi też nie wierzcie w tym, co ja teraz powiedziałem. Nazywam się Andrzej Familec i jestem nowym starym narybkiem w stanie podcastofonu. Można powiedzieć, mam już trochę krzyżyków na karku, trochę podcastów nagranych. Mam nadzieję, że nie będziecie za bardzo psioczyć. Jeżeli zobaczycie, że to ja prowadzę ten albo kolejny podcastofon. Co ciekawego się wydarzyło w tym tygodniu? Ten tygod ten tydzień był dobry, naprawdę ten tydzień był dobry on był tak dobry jak wczorajszej imieniny mojej teściowej wiecie jak wyglądają góralskie imieniny? no to wyobraźcie sobie normalne imieniny tylko że zamiast normalnej flaszki to leje się śliwowice i to nie byle jaką, bo łącką także jeżeli coś pomylę jeżeli coś przekręcę jeżeli o czymś zapomnę, wybaczcie zrzućcie to na śliwowice zrzućcie to na młodego praktykanta który chciał dobrze wypaść ale no niestety nie zawsze mu się to udaje co mamy ciekawego? Może na początek przeczytam te wszystkie ogłoszenia duszpasterskie, które wiszą na katalogu podcastów. Czyli kto przybył do nas? Mamy pięć nowych podcastów. Gorzej nie będzie o plotkach, skandalach, wiadomościach. Karpiowy o kulturce. Klub dyskusyjny o nowych technologiach, nie tylko dla Orłów. Nowy stary Filip Dawidziński powróci do nas z czego, co mówił chyba 3 kwietnia. Także za dwa tygodnie usłyszymy pewnie relacje z nowego jego odcinka. Mamy także podcast Nowy Folder, gdzie dwóch autorów rozmawia o wszystkim. No i na koniec podcast prosty. Trzy z tych podcastów uda mi się omówić w tym tygodniu, także zapraszam, bardzo serdecznie zapraszam. Chciałem tylko jeszcze przeprosić za nieomówienie jednego podcastu. Podcastu kazania księdza Piotra, dlatego, że jakoś mieliśmy problem z RSS-em i nie wczytał nam się. Dlatego Jacek zapomniał go opowiedzieć. Pierwszym, można powiedzieć, podcastem 17 marca, który będę omawiał, jest zielona wsypa agent Tomasza. Tomasz Agencki właśnie z podcastu Agent Tomasz, no ja lubię tą jego nazwę, trudno nie zapamiętać, zawsze kojarzy się z agentem Tomaszem, tym co jest w Sejmie, ale tutaj można powiedzieć, to jest prawdziwy agent, żeby wynajmniej wynajdywać co tydzień tyle nowych, ciekawych rzeczy, które się nie znalazły właśnie w mainstreamowych mediach, to trzeba mieć można powiedzieć zaparcie. I to tego zaparcie za to mu dziękuję. Chociaż nie potrafię do końca opisać nigdy o czym on mówił, bo tyle tego wrzuca, że już nie wiem co powiedział w tym tygodniu, co powiedział w tamtym tygodniu, ale z tego tygodnia zapamiętałem to, że jakby streścić czteroletnią kadencję Baracka Obamy i te 17 minut filmu, o który można powiedzieć był teraz wypuszczony, jaki on jest super, ekstra, bajer hiper, no wiecie sami jak, no, prawdziwy czarny wśród białasów, to, to tam nie ma o czym powiedzieć dziękuję mu za to streszczenie i zapraszam do wysłuchania, bo można usłyszeć jeszcze kilka ciekawych wierszy na temat wymiaru europejskiego o którym tak naprawdę to niewiele wiem, bo co można powiedzieć o wymiarze europejskim, poza tym, że gdyby Einstein żył teraz powiedziałby tak, że niez, niezmierzone są tylko trzy rzeczy wszechświat, ludzka głupota i wymiar europejski Kolejnym odcinkiem z 17 marca, który, można powiedzieć, zachwyca, zachwyca, tak zachwyca, że nawet Bania dostał za kształt, drugie miejsce w European Podcast Award w kategorii personality jest odcinek 80 Wesołych Świąt. Mówi nam o polskim stałcie, owsianym pincie. Można powiedzieć, opisuje nam, jak, jak kochamy te jego opisy. Nie mam możliwości dorwania tych piw, o których on mówi, bo z reguły, jak idę do... No, sklepu. Teraz to już w ogóle to mam przekijane. Jak w Bochni szedłem do sklepu i patrzyłem na te półki, no to żałość brała. Żałość brała, bo nie było tego piwa, o którym on mówił. Nie było tego poszukiwania. A jak już, to to zwykle wszystkie takie można powiedzieć przeciętniaki. Chociaż chociaż raz dzięki niemu zdobyłem takie piwo, że z ojcem do dzisiaj jak coś świętujemy, to mówi przynieść to piwo. A ja co? A ja w autobus i jadę na drugi koniec miasta, bo tylko w jednym miejscu jest. Dlatego bardzo polecam słuchanie Mateusza. Mateusz bardzo dobrze opowiada o piwie. Popowiada tak, że ślinga cieknie. Ja... Ja się zastanawiam, gdzie ja tą pintę będę mógł yy, dostać. I Tylko właśnie nie wiem, czy też przypadkiem nie pomyliłem. No wiecie, jak to jest los praktykanta. Tak się napali człowiek, że nie pamięta, co było w tym czy poprzednim odcinku, bo była mowa o zielonym piwie. I nie wiem, czy dokładnie mówił, jak zrobić w tym odcinku zielone piwo, czy mówił poprzedni Ale i tak zapraszam do wysłuchania 80. odcinka Wesołych Świąt u Mateusza Baniuszewicza. Wybaczcie, każdy ma swoje jakieś nawyki. Jeden strzela za paniczką, drugi otwiera piwo, a ja potrzebuję się napić kawy. No bo wiecie, jak tak, mówi się, mówi się, podnieca się tym, co się mówi, bo naprawdę ten tydzień był dobry, to chcę, czasami brakuje, no, można powiedzieć, czegoś więcej do mówienia. A przed następnym podcastem po prostu trzeba coś łyknąć. bardziej jak można nie łyknąć czegoś po podcaście banii? Kolejnym podcastem będzie 17 marca, debiutujący na naszych łamach, podcast prosty z katalogu. Co ja mówię? Podcast prosty. No prosty podcast. Odcinek polityczny. Tak, jak słuchałem tego odcinka, jak słuchałem, można powiedzieć, dywagacji na temat polskiej prawicy, polskiej lewicy, co jest czym, czym się to je, to skupiałem. Naprawdę skupiałem, bo podcast prosty był. Dobry. Był tak dobry, że myślałem, że nagrywa jako jakiś student. Taki naprawdę student A. Na końcu jak usłyszałem, że człowiek mówi o lekcjach, że on mówi o lekcjach biologii, o Wosie, szkole, to, to mi szczęka opadła. Mamy kolejne, można powiedzieć, odkrycie. Kolejnego młodego człowieka, który potrafi mówić, wiem o czym mówi, zachęca do słuchania, co prawda nie zgadzam się ze wszystkim, co on mówi, no bo jakby się każdy ze wszystkim zgadzał, to, to nie byłoby dobrze, ale. To jest, można powiedzieć, dobre odkrycie. Czekam na kolejne odcinki i jestem bardzo ciekawiony o czym usłyszymy w następnym razie. Autorem tego podcastu jest Wojtek. Jak sam o sobie pisze, jest y, fanem w, z Archiwum X i Harry'ego Pottera, a podcast prosty w opisie swoim jest o Bogu, ewolucji i kreacjonizmie. Bardzo jestem ciekawy, co następnego z tego wyniknie. I już czekam na kolejne odcinki. I do tego Was i Was zapraszam. Także 17 marca pojawiła się Magatka, czyli Michał Masłowski i Przemysław Marciński. i Tytuł nosi 30 ich odcinka Dbajmy o nasze maki”. Powiem Wam tak. Wysłuchałem tego z zaciekawieniem. O ile z reguły dla mnie wyżej stoi ten drugi podcast o makach, czyli nadgryzień, o tyle tym razem palne pierwszeństwa daje magatce. Matkatka po prostu w sposób bardzo przyjazny, można powiedzieć nawet i środowisku, wyjaśnia, dlaczego nam się wydaje, że nam komputery zwalniają, kiedy powinno się przeinstalować systemy na maku i inne takie rzeczy. Chociaż nie jestem, można powiedzieć, makowcem, bo nie mam ani niczego e, pod e, z, można powiedzieć emblematu nadgryzionego jabłuszka, poza tym, co mi spadnie w sadzie owocowym, ale polecam, polecam do wysłuchania, dlatego, że i Windowsowcom to się może przydać. Dobry podcast, ciekawy podcast, dobrze mi się słuchało. Kolejnym podcastem 17 marca jest nasz Paweł Pepe Propokowicz, podcastu Wojewódzka Baza Okrętów Podwodnych. I muszę powiedzieć, muszę to powiedzieć, że tutaj mamy kolejny debiut. Może nie jeszcze jako samodzielnego podcastera, ale za to pojawia się m, dzieciak. Dzieciak, można powiedzieć, naszego Pepe, który w swoim... Halo, jesteście tam jeszcze? Po prostu no wymiata. Jak ja to usłyszałem w odcinku, to mi się przyjemnie zrobiło. Mały ma parcie na mikrofon. Mały potrafi nie zastydzić się, podejść do mikrofonu, powiedzieć co myśli. A co robi Pepe? Pepe z, właśnie z dzieciakiem poszedł puszczać latawca i opowiada y, o puszczaniu latawca, o wszystkim co jest wokół i o dobrej zabawie. Ja też się bardzo dobrze bawiłem, 23 minuty zleciało jak biczem strzelił i polecam wszystkim, bardzo polecam, bo jakby to powiedzieć trzeba słuchać nowych objawień, a tutaj można powiedzieć, chyba jak się Pepe dogada z synem, to będziemy mieli nowy kolejny ciekawy podcast albo super wspaniałe odcinki wojewódzkiej bazy okrętów podwodnych. W ten właśnie sposób przechodzimy jeszcze do 18 marca 2012 roku, gdzie Kejtan Krzywiński, Damian Statkiewicz pojawiają się jako audycja mobilny i Cloud, rozszerzona rzeczywistość muszę powiedzieć, że o ile nie zawsze lubię słuchać podcastów, które są retransmisją audycji na żywo radiowej, ten mnie zainteresował. Odsłuchałem całości, bo była mowa o świecie wirtualnym. Świat wirtualny to jest yy, yy, yy, taki... Inny świat, taki no, można powiedzieć nierzeczywisty, przy czym yy, nie rozmawiają oni tym razem o takim, można powiedzieć, w pełni wykreowanym świecie wirtualnym, który zamyka się w czterech ścianach i my sobie gdzieś tam wchodzimy. Nie, oni mówią o świecie rozszerzonym, czyli o świecie który możemy spoglądać za pomocą na przykład yy, Google'a, bo właśnie to ich skłoniło do rozpoczęcia tej rozmowy, gdzie w świecie, który mijamy, pokazują się nam się dodatkowe, nowe informacje. Chociażby jak byśmy pamiętali tego Matrixa, gdzie coś widzimy, coś się pojawia, jest coś nowego i właśnie o tym rozmawiają. Bardzo ciekawy, bardzo interesujący i godne polecenie odcinek, szczególnie dla tych, którzy interesują się nowymi linkami technologicznymi i chcą wiedzieć, co może niedługo nas czekać. Kolejnym odcinkiem był podcast Tofon, który omijamy i przeskakujemy do dykta dyktafonografiki. Jak zostać raperem? 80 odciumy, od, 87 odcinek, gdzie Rafał Klima wraz z kolegami opowiada o tym, jak zostać raperem. Wiecie co? To był dobry odcinek. To był tak dobry odcinek, że o ile ja nie rapuję i uważałem rap za mm, gatunek muzyki, który mnie nie interesuje, to sam się zastanowiłem, czy sobie nie zarapować jakiegoś kawałka. No pamiętacie, był, był taki film Chłopaki nie płaczą i y, tam właśnie było coś tak, obczej te ruchy. No i próbowali rapować. I mogę powiedzieć, że ten odcinek przyda się nie tylko tym, którzy mają ochotę zarapować, ale nawet i podcasterom, bo tam jest mowa o tym, jak Przygotować kawałek rapu, ale przede wszystkim jak przygotować się w ogóle do nagrania. I to jest ważne, to jest ważne, bo tutaj pokazuje się całą ścieżkę, całą ścieżkę do nagrania, całą ścieżkę do powiedzenia. Dla mnie typ tygodnia. Zapraszam Was do wysłuchania i bardzo polecam. Kolejny odcinek z 18 marca dzikie miasto, odcinek 17 kodów telewizji, czyli no, można powiedzieć, moja mój opis wyprawy do TTV i co ja tam robiłem. Krótko powiem, byłem w telewizji, występowałem, mówiłem o tym, jakim jestem ojcem, bo zaproszono mnie m.in. jako twórcę podcastu Radio Kogut Domowy. No i powiedziałbym, że to na tyle. Więcej się chwalić nie będę. Chcecie, to wysłuchajcie. Jeszcze 18 marca wyszły podcast Pawła Prokopi Prokopowicza i Jacka Kuchmistrza Anusz Widelec. A nóż widelec mi się ta nazwa tak bardzo podoba, że aż jest smaczna. Powiem tak: do chłopaku mam tylko jedno zastrzeżenie. Nie dajecie przepisów składnikowych pod podcastem. Zmieńcie się. Gdyby to było, to nie miałbym wam nic do zarzucenia. Podcast był smaczny, na szczęście, teściowa zrobiła barsz trochę inaczej, ale też bardzo dobry. Także, no, można powiedzieć, dzień później zaspokoję swoje rządze na barsz czerwony, który wyniknął w odsłuchania właśnie tego podcastu. Bardzo polecam, bo. Myślę, że warto. Później przechodzimy już do 19 marca. 19 marca, jak zwykle, trafia nam się yy, nie jak zwykle, przepraszam, bo tutaj nie można powiedzieć, że oni są punktualni, że oni są yy, regularni, ale oni są dobrze. Dobrze, czyli Marcin, Michał Przemy. Marcin, Michał, Przemek i Ernest, podcast to subiektywny podcast sportowy. Redaktora Magdziarza tym razem nie było, chociaż to nie znaczy, że nie było jak zwykle narzekania na Real, narzekania na Barcelonę. Rozmowy były wspaniałe. Wiecie co? Ja nie lubię piłki nożnej. Ja nie lubię w ogóle oglądać sportu, bo ja uważam, że sport się uprawia. Sport się uprawia, czyli począwszy od kopania, biegania, pływania, jeżdżenia na rowerze, to to jest to, co mnie interesuje, ale chłopaki tak to opowiadają, że mi to wystarcza za wszystkie inne relacje. I wcale nie żałuję, że nie oglądam piłki w telewizji, bo wystarczy to, jak oni mówią, jak oni się kłócą. Ale jak oni się kłócili, to mogę wam powiedzieć, że tytuł Magiczna Koperta Prezesa Grzegorza to jest tylko preludium do tego, co się tam dzieje. Bardzo dobry podcast i zapraszam. A kolejnym podcastem 19 marca jest znowu mój podcast. No, jak czasami się nakręcę to nagrywam. Radio Kogut Domowy, 24 odcinek, Strach przed dzieckiem. Wiecie co? Zeszło mi na wynurzenia. Tym razem zeszło mi na wynurzenia na temat, dlaczego człowiek się boi. Ja też się boję. Ja się boję przede wszystkim, boję się rodzicielstwa. Wiecie co? Takie dwa małe, brzydące, biegające po domu, to jest ogromna odpowiedzialność. No i mówię o tym, czego się boję. No i, no i to wystarczy, myślę. I przechodzimy do kolejnego odcinka z 19 marca i witamy piękny kobiecy głos. Mówię piękny, nie wiem, nie widziałem zdjęcia tej pani, która nam to mówi. Wiem, że jest studentką i kończy pisać pracę magisterską. I z podcastu Karpiowy mówi nam Kane i jego horror postmodernistyczny. Na początku myślałem, że yy, to będzie jakiś Kain. Tak, myślałem, że okej, okay, no bo tak samo się pisze. I tak, no tak, kolejny podcast religijny. A tu co? A tu pełna kulturka. No, ja jakby był taki znaczek. Pełna kulturka, to by mi dał. Zdecydowanie polecam. Zdecydowanie polecam. Zakochałem się w tym podcaście. Zakochałem się w głosie tej pani, w jej dywagacjach, w opisie i tym, że ma inne zdanie aniżeli Mando Horrora. I to jest piękne. Zaczyna się nam to tutaj dwugłos w podcaście. długos w, można powiedzieć, w środowisku na temat horroru. To jest piękne. Możemy sobie posłuchać. Możemy sobie polecać. Możemy być zadowoleni. I dla mnie to jest typ tygodnia. Nie tylko dlatego, że to jest debiut w katalogu. Nie tylko, że to jest kobieta, ale przede wszystkim za treść. Nie interesuje mnie to, że ona tam ma jakieś problemy, że może jakiś filtr, gąbka na mikrofon. Nie, to nie jest ważne. Chodzi o to, jak ona przedstawiła książkę Davida Keina Punkt wyjścia, jak ona mówi o tym, że chciała jej nią rzucić, no po prostu chciała się jej pozbyć, że ona się zmęczyła czytaniem tej książki, a później, a później ona doznała oleśnienia, zrozumiała, że ten ciężki, postmodernistyczny narrator to można powiedzieć ta buła, która ją męczyła, wszystko się tam wyrównało, wszystko zrobiło się dobre i zrobiła coś takiego, co rzadko się zdarza. Zachęciła mi do przeczytania książki. Znaczy, zachęciła mnie do wzięcia czegoś, na co nie miałem ochoty, widząc y okładkę. Bo widziałam okładkę tej książki i nie miałem ochoty. I muszę powiedzieć, poleca. Szczególnie, że następny jej odcinek pojawi się dopiero za dwa tygodnie, więc siadamy wszyscy i słuchajmy Karpiowego. I możemy się cofnąć jeszcze wstecz, bo to jest, z tego co pamiętam, dziesiąty odcinek. No, a teraz muszę sobie łyknąć, bo... Nadchodzi czteropak. Ach, czteropak. Czteropaku pojawia się nam Edwin Tarka. Ja bym chciał, żeby chłopaki no, i dziewczyna, żeby w ogóle autorzy czteropaku zaczęli nadawać, można powiedzieć, kto mówi gdzie. Bo ja się gubię. Ja się gubię, bo oni wszystko opisują jako czteropak. No ja wiem, że to jest taka fajna, taka tenia czteropaku. Można powiedzieć, że yy, bardzo się wryła, można już yy, powiedzieć nawet nie tylko w katalog, nie tylko w odtwarzacze, ale i w psychikę. Jak już widzę czteropak, wiem, że czeka mnie coś dobrego. Ale jak usłyszałem początek, jak usłyszałem początek tego podcastu, już sobie zapisałem typ tygodnia. Po prostu zapisałem sobie typ tygodnia, no... Dracula. Horror. Śpiew taki, że cztery razy puszczałem początek tego podcastu. A o czym jest podcast? Podcast jest o muzykalu Dracula. O, można powiedzieć, opowiedziany muzykal Dracula. Muzy dra Oczywiście to jest muzykal, który powstał na oryginalnej powieści o hrabi Drakuli, Ale o tym wszystkim dowiedzieć się z tego podcastu. I gdybym miał cztery typy tygodnia to bym przyznał właśnie czwarty typ tygodni Jadra Także ja sobie go zostawiam. Ja sobie zostawiam ten podcast i nagrywam na płytkę i to jest tak zwany podcast na drogę. Jak jadę gdzieś kilka godzin, mam kilka podcastów i coś wyrzucę, ale ten zostawię, bo naprawdę warto. No. I przechodzimy do następnej kobyłki. Dlaczego mówię kobyłki? Bo w tym tygodniu był wysyp, naprawdę wysyp dużych podcastów. Ja nie wiem, lubię słuchać, lubię słuchać, ale ledwo się wyrobiłem z odsłuchania tego wszystkiego, bo nadeszło coś takiego, że, jak to by powiedzieli sami swoi: nadejśłaby kopą na chwila. I co? I dowalili. Dowaliliście, naprawdę dowaliliście wy, twórcy podcastów, ogromną ilość godzinnych, półtora godzinnych, a nawet i dwugodzinnych podcastów. Wspaniale się to słyszę, słucha, ale ja myślę, że ja jakbym musiał słuchać wszystkiego na okrągło, to doby by nie starczyło. I cieszy mnie to. Z jednej strony mnie to cieszy, bo jest czego słychać. Z drugiej strony. No prawie się popłakałem, bo przez tą moją, można powiedzieć, wczorajszą imprezę nie byłem w stanie odsłuchać wszystkiego narad, bo już wczoraj bym puścił ten odcinek, także przepraszam was jeszcze raz bardzo za to, ale. No. Niestety nie da się zawsze zrobić tak, jakby się chciało. I o czym mówią nam w 77. odcinku nadgryzieni kiedy tytułem jest moim sponsorem jest NFZ Wiecie co? Ja słuchałem tego, ja naprawdę słuchałem z tego wypiekami na twarz, żeby usłyszeć dlaczego sponsorem jest NFZ Ale jak już usłyszałem to mi odeszło No, ale za to mogę powiedzieć wam tak Przewodnie, Przewodnim hasłem jak zwykle u nadgryzionych jest Apple Ale co w Apple? iPad, trójka, trzecia generacja jak ja usłyszałem, jak chłopaki opowiadają o tym, jak to można wykorzystać, jaki tam jest wyświetlacz, jak oni to kupowali. Mało tego, byli tak napaleni, że potrafili zamówić jedna osoba, dwa iPady, żeby na pewno mieć w dniu premiery, no to wiecie co, to jest coś dobrego. I na koniec, jeżeli kończą rozmawiać o tym iPadzie, powiedzą wam o 100 miliardach dolarów Apple i na co on wyda. Jeśli chcecie wiedzieć, na co wyda, albo na co oni mówią, że powinien wydać, sami posłuchajcie i bardzo serdecznie Was zapraszam na 77. odcinek nadgryzionych. Warto posłuchać. Lubię słuchać o iPlu. Może kiedyś ktoś mi funnie, to będę słuchał jeszcze z większą, można powiedzieć, sentymentem, z większą estymą, bo wtedy będę wiedział, o czym chłopaki mówią. A tak, to niestety póki co muszę... i nie muszę. Jedynie to tak słucham, słucham, słucham jednym uchem... I czasami żałuję, że nie ma plać, czasami się cieszę, ale to jest raczej można powiedzieć do czego innego skierowane i gdzie indziej można o tym porozmawiać. No. Kolejnym odcinkiem 20 marca, który wyszedł, jest odwyk Martyna Lechowicza. No. Wiecie co? Ja z reguły to... Z odwykiem mam problem. Jestem troszeczkę, można powiedzieć, z innej orientacji religijnej aniżeli Martin. Troszeczkę inaczej podchodzę do Pisma Świętego, do Biblii, do jego dywagacji, ale po części się apokryfami bym u niego zgodził. Dlatego, że apokryfy, apokryfy są, można powiedzieć, księgami, które nie są kanoniczne, czyli nie weszły do kanonu. Kanon to, jak wiadomo, jest zwarty zbiór, który uznaje się za wymierny. Dlaczego tam? się nie wchodzi, dlaczego niektóre nie weszły i czy warto my, się zastanawiać, dlaczego nie weszły. Posłuchajcie Martina, przy czym tutaj bym mu zarzucił tylko jedną rzecz, jedną, To no przepraszam, no nie chciałem nikomu nic narzeczać, ale jak, jak słucham Martina, to nie zawsze mogę wytrzymać. Eee, dla mnie Pismo Święte najlepsze to jest oryginalne Niestety, Martin mówi, że najlepsze jest angielskie, ale ja mówię, że najlepsze jest oryginalne, bo angielski już jest pierwszym przykładem. Dlatego, że jeżeli chcemy naprawdę mówić o Piśmie Świętym, to musimy sięgać do pierwszych źródeł. Dobrze, przechodzimy do 21 marca, gdzie znowu mamy czteropak, Jane Heras i trochę gadania. Czyli kolejny podcast o El Muzyce. Przyznam się szczerze, że przesłuchałem cały czas początek kilka razy i nie mogę wam powiedzieć, kto prowadzi. Przepraszam, biję się w pierś. Nie wiem, czy było słychać. Mogę się pobić jeszcze w co innego. To było nieheblowane drewno. I to był dobry. Jakoś kiedyś lubiłem L-muzykę, ale później mi przeszło. Posłuchałem o L-muzyce, Tam jak zwykle jest dobre wprowadzenie w czteropaku muzycznym. Yy, krótkie wprowadzenie. I tak stwierdziłem, a najwyżej wyłączę. I co? Przesłuchałem do końca. Cała godzina prawie... A podcast, podcast się nie dłużył, podcast się dobrze słuchało, dobrze się przy nim pracowało, dobrze myślało. Polecam, naprawdę polecam, bo przypomina on mi, przynajmniej moje lata, moje lata młodości. To były lata 90., kiedy żar dopiero wchodził do Polski, kiedy runęła ta żelazna kurtyna i można było importować. I wraz z kolegą fascynowali mi się muzyką elektroniczną. On komponował coś tam, próbował samemu, ja tylko słuchałem, bo moje talenty są amuzyczne, więc, więc to pomogło mi. Pomogło mi i poczułem się dobrze. W ogóle dobrze mi się słuchało tego. Bardzo dobry wybór, polecam. No zresztą tutaj nie mam czego nie polecić w tym podcastofonie. Wszystko jest dobre. No, niektóre rzeczy są bardzo dobre. I później przechodzimy z Szeropaku do 21 marca, marca. Nowy folder, podcast numer 10. Sławek Piotrowski i seller z podcastu, właśnie. Nowy folder, czyli debiut w katalogu podcastów. Hmm. Co by Wam powiedzieć o tym? Ja bym powiedział to. Ja bym streścił Wam yy, ten podcast jeden sło, jednym słowem: Moplik oraz gościem specjalnym... Gościem specjalnym. Gdzieś to słyszałem właśnie. Wszędzie są zawsze goście specjalni. Nie. I gościem jest... Kto? Martin Lechowicz. I rozmowa jest na temat popularności w internecie. To jest bardzo ciekawa, luźna gadka, można powiedzieć. I... Nawet dobrze mi się tego słuchało. Nie jestem w stanie do końca powiedzieć wam o wszystkim, co tam było poruszane. Ale y, dobrze było posłuchać Martina, który był wzięty w taki ciekawy krzyżowy ogień pytań, gdzie to nie Martin wprowadził podcast, tylko Martin był prowadzony przez podcasterów, którzy z nim rozmawiają. Dobry to był podcast, naprawdę dobry podcast. Widzę, że tutaj nam rosną kolejne dwa, dwie osoby, które będą nam pomagać zdobyć bardzo ciekawe, ale to bardzo ciekawe doznania. Aż sobie niedługo odsłucham całego archiwum nowego folderu i zobaczymy, co będę miał jeszcze wtedy do, o nich do powiedzenia no Dla mnie wyróżnienie, dla mnie wyróżnienie nie typ tygodnia, ale wyróżnienie warto posłuchać. A czym jest MOPLIK? A posłuchajcie sami. Jak ja usłyszałem, co to jest MOPLIK, niektórzy pewnie wiedzą, jeśli nie wiecie, posłuchajcie, warto. Co jeszcze? 21 marca wyszedł nam małżeński podcast M&M's yy... i tutaj się załamałem. Małżeński podcast M&M's 2012, myślnik 03, myślnik 21. Dużo bardziej wolałem, jak M&M'sy jakoś nazywały te swoje podcasty, bo nie wiem dlaczego jakoś nie wszedł nam do katalogu odcinek wiosenny, że on się tak nazywał i gdzie chłopaki, chłopaki chciałem powiedzieć, przepraszam, Marek i Marta, bo cały czas jeszcze jestem myślami przy poprzednim podcaście, gdzie Marek i Marta właśnie opowiadają na tym o tym, co się działo ostatnio, jak to zaczyna się wiosna, zaczynają się, no można powiedzieć, w ich branży artystycznej, tancerskiej przeglądy, występy, sprawdzanie dokonań i to jest bardzo ciekawe, bo tutaj niestety pokazują nam bolączkę polskiego podejścia do pracy, gdzie człowiek najpierw wychodzi wtedy, kiedy się nie męczy i kiedy się nie pochodzi. No i na końcu, jak zwykle, mamy wspomnienie o mnm -sach. I co, ja gdzie i dlaczego? Zapraszam. Dobrze mi się słuchało tego podcastu. Nawet nie wiem, kiedy te 24 prawie minuty zleciały, bo przede wszystkim jeszcze Marek i Marta mówili głównie o winie. Tak, o winie. Dali namiar na darmową degustację wina w Krakowie, pewnie się wybiorę, może się tam nawet spotkam, nie wiem, jak żona z dzieciakami puszczą. I kilka ciekawych propozycji do wypicia wina też dali. Także myślę, że warto odsłuchać i zastanowić się, bo to jest taki troszeczkę nietypowy, jak dla mnie w odbiorach podcast M&M'sów sów Także ciekawy i zapraszam zapraszam, bo dobrze się słucha dobrze się słucha i myślę, że powinniście częściej nagrywać, tylko no wiecie co? ja bym coś jeszcze posłuchał u was o tańcu, bo ja tak was kojarzę z tym tańcem i tak zawsze czekam, aż będziecie mówić o tańcu o tańcu, o tańcu, o tańcu i tylko tego mi jeszcze w tym podcastie dzisiaj brakowało nie dzisiaj, przepraszam, to ja go wcześniej słuchałem tylko dzisiaj o tym mówię no i przechodzimy do 22 marca gdzie spotkamy się znowu z Martinem Lechowiczem. Oj, ten Martin, to jest, można powiedzieć, yy, zaczyna być jak czteropak. Nie, gdzie tylko nie otworzysz, to Martin. I mamy Dzień Granatu w raporcie Martina. Odcinek. No, jakby to powiedzieć, znacie jakieś imię słów do ciekawie, interesujące, etc.? Odcinek dobry. O! Odcinek dobry. Jest o Dniu Gniewu. Martin ma gościa, bo to jest jak zwykle odtworzenie tego, co było puszczone w tam się ktoś do niego dodzwonił, opowiedział o dniu gniewu, opowiedział o tym, że dzień gniewu, czyli w Warszawie, te wszystkie demonstracje, to jeden to był dzień gniewu tych, co już powinni pójść na cmentarz chyba, no tak mniej więcej to brzmiało, a i tych, którzy jeszcze, no można powiedzieć, nie zaczęli zarabiać, czyli jeszcze są niepełnoletni. I jak jedni chcieli, żeby nie było zus to drudzy mówili, dlaczego nam obcinać Jezus. Ale jeszcze później było o granatach, Dniu Kuriera, kiedy to, można powiedzieć, Martin narzekał, że granaty wypadły w pewnej filmie kurierskiej. I to wszystko w jednym dniu. Wiecie co? Ciekawie to się słuchało. Naprawdę to się ciekawie słuchało. Jak, cały czas powtarzam, nie zgadzam się z Martinem, to niektóre jego tezy są słuszne. I muszę powiedzieć... Ciekawie to było. No, przepraszam, już mi zasłuł gardle. muszę się znowu napić. Dobra jest ta kawa, chociaż już troszeczkę mi wystygła. I kolejnym odcinkiem, bo już z, żegnamy się z Martinem, yy, mamy czerwoną pigułkę. Joanna Mazurczak i Łukasz Roszczyk. Czerwona pigułka, Michał jedzący psią karmę. Jak ja to przesłuchałem... Hmm, wiecie co? Tak się zastanowiłem, czy facet ma rację? Nie wie. Tutaj jest, y, można powiedzieć, rozmowa z człowiekiem, który pomaga ludziom, aby zmienili swoje przyzwyczajenia dietetyczne. Ja właśnie teraz w ciągu kilku miesięcy, bo od listopada, rzuciłem 16 kg. Moja dieta to jest dieta cud. Zacząłem od... Y, zrobiłem tylko, można powiedzieć, jedną rzecz. Przestałem jeść po północy. No, ale tutaj w tej czerwonej piłce, jak ja wysłuchałem jak to się je, no to ja sobie tak zastanawiam się, dać żonie do słuchania, nie dać żonie do słuchania. Żona coś tam wspominała o diecie, wiecie, kobiety czasami to tak lubią. Lubią sobie stwierdzić, idę na dietę. Nieważne, czy musi, czy nie musi, ale musi organizm się oczyścić, kobieta musi się poczuć lepiej. I, i się przeraziłem, bo sobie uświadomiłem, że jak ja to dam, to mnie po części to spotka. Mm, dobrze, ale powiem tak dobry odcinek, dobrze się słucha. Ja go sobie jeszcze raz przesłucham, bo muszę się zastanowić, czy jestem w stanie psychicznie, ja, sam siebie, przekonać do tego, żebym ja to zastosował. No. Zresztą, tutaj jeszcze mam inny problem. Bo tutaj jest jeden taki odcinek, a później będę omawiał kolejny odcinek o diecie. O, no właśnie. Ale teraz pożegnamy czerwoną pigułkę, bo to jest odcinek, który trzeba samemu wysłuchać. Tego się nie da streścić. No bo jak można streścić gdzieś długi, ponadgodzinny, prawie chyba dwugodzinny podcast o, z konsultatem do spraw żywienia o żywieniu. trzeba mówić, o tym trzeba mówić, to trzeba zrozumieć, to trzeba jeść. Przepraszam bardzo, tutaj właśnie trzeba chyba nie jeść. są, posłuchajcie sami. Przejdźmy do kolejnego podcastu, gdzie Marcin Dachtera i Cookman z podcastu Zakazana Wiedza, to jest retransmisja z Radia na Fali, omawiają tajemnice jezuitów. Jak zacząłem słuchać, to zaczęli o templariuszach. Jak zaczęli mówić o templariuszach, doszli do Atlantydy, doszli do różnych rzeczy. No Przepraszam, Atlantydy to już tak za bardzo ja przeskoczyłem, ale naprawdę zaczęli się zagłębiać. Zaczęli się zagłębiać, dlaczego iluminaci, dlaczego tajemcy jezuitów są takie ważne, jak powstały masony, kto przywiózł, można powiedzieć, architekturę gotycką do Europy. Wiecie co? Dobrze się to słucha. Naprawdę to się dobrze słucha, tylko... Tylko chłopaki, no, jakby to powiedzieć, skrewiły jedną rzecz. To jest rozmowa nagrywana przez Skype'a. I poszły tak wysokie tony, że ja sobie zrzuciłem filtr. Ja sobie musiałem wrzucić filtr, zniekształcić te głosy, żeby to się dało normalnie słuchać. Bo na komputerze nie dałem rady normalnie tego odsłuchać na dzień dobry. Dobry podcast warto posłuchać, jest bardzo ciekawy. I, i radzę wam jakiegoś filtra zastosować jednak przed odsłuchaniem go. Przejdźmy teraz do kolejnego odcinka, który pokaza się w katalogu polskich podcastów. To jest Anna Sośniewicz i Ewelina Stępnicka z podcastu Spektrum Rozwoju. Jest to, można powiedzieć, audycja interaktywna numer dwa. Czyli, można powiedzieć, audycja, gdzie odpowiadane są... Yy, nie taka, można powiedzieć, wprost tematyczna, tylko są dawane odpowiedzi na różne pytania. Na różne pytania, które zadali wcześniej yy, przez maila, przez Skype'a, yy, lub ktoś zadzwonił do nich i opowiadali. Mi najbardziej, yy, można powiedzieć, zapadło pytanie: co to jest za dieta? 80-10-10. Wiecie co? 80-10-10. 80%, -10 -10. 80 węglowodany, 10% białka, 10% tłuszczu. Jezu, jakie to musi być niesmaczne. Podobno to jest dobra, oczyszczająca, wspaniała dieta Ale, wiecie co, ja nie wiem Czy ja chcę żyć dłużej, czy ja chcę żyć bardziej szczęśliwie Nie wiem, nie wiem, nie wiem Także Jak ja wysłuchałem ten odcinek A wysłuchałem go Po odcinku tym, który właśnie teraz będę omawiał Czyli po odcinku Karoliny Baran z Czeropaku Krówki, zrób to sam To stwierdziłem, że to jest bolesne To jest bardzo bolesne do słuchania, bo Krówki zrób to sam, czyli w czteropaku mówią, jak zrobić krówki gumoklejki. Wiecie co? Krówka, gumoklejka, smak dzieciństwa, cukierek. Nie wiem, czy cukierek. No tak naprawdę gumoklejka to nie była dla mnie cukierka, bo to, dla mnie cukierek to było zawsze coś twardego lub coś kruchego, a krówka gumoklejka to było całym moim światem. Wiecie co? Poszedłem po wysłuchaniu tego na pięterko do siebie, przyjrzałem zapasy do karmiania dzieciaków, bo dzieciaki mają skrytkę, gdzie nie mogą sięgnąć i tam są różne słodycze, gdzie cała rodzina przychodzi i oddaje moim dzieciakom, yy, można powiedzieć, wszystko, żeby im zęby się popsuły, żeby mi nie jadły kolacji i sprawdziłem, czy są krówki. Nie było. Byłem bardzo rozczarowany. Bardzo, ale to bardzo rozczarowany. Dlatego, Karolino, lubię Twój podcast, Zrobiłaś mi smaka i chyba zrobię dzieciakom krówki. Tylko najpierw muszę się dogadać z żoną, czy mi na to pozwoli. Przejdźmy do kolejnego podcastu. To będzie przedział rozmów iPadowi szkoleniowcy. Grzegorz Ciesielski i Filip Szarecki pokazali to, co umiem najlepiej. Czyli krótka metafora na temat tego, co się dzieje w naszym świecie. Tego, co możemy doznać. Można powiedzieć tej jednej wielkiej zarąbi z tej głupoty. Wiecie co, ja tak naprawdę to chyba chciałbym zostać tym posłem, bo podobno oni dostali iPady. Nawet mógłbym być tą małpą, która jedzie w tym przedziale, żeby dostać tego iPada. Polecam. Więcej nie będę omawiał, no bo wiecie co, ten odcinek trwa 3 minuty. A ciężko, naprawdę ciężko omówić coś i nie zrobić z takiego krótkiego podcastu spoilera. Także nie, dziękuję, polecam, uśmiechnąłem się, byłem zadowolony. Czasami chciałbym, żeby te podcasty Szareckiego i Cieszyńskiego trwały dłużej, bo bo jest taki niesmak. Zaczyna się, kończy się, kawy człowiek się nawet nie napije. Ale za to kawę można wypić przy małej wielkiej firmie, gdzie Paweł Kaczyk i Marek Jankowski mówią marka w social media. I mówią o czymś bardzo, ale to bardzo ważnym. Jak prowadzić fanpage. I wiecie co? Każdy podcaster, każda osoba, która cokolwiek robi, powinna tego podcastu wysłuchać. Powinna wysłuchać, bo... Jak prowadzić fanpage? Tak, żeby ludzie chcieli na niego chodzić. Tak, żeby on żył. Nie po to, żeby miał ileś tam lajków. Bo później można powiedzieć, no co z tego, że ktoś ma tysiąc lajków, dwa tysiące lajków, jak ten Firespace jest martwy, bo ktoś zalajkował i zapomniał się odlajkować. Nie, oni pokazują jak robić ten marketing, jak używać marki, jak tworzyć fanpage, jak żyć razem z tymi, o których mówisz. I przede wszystkim mówią o, o fenomenie kobiety, o fenomenie kobietu na Facebooku, o fenomenie kobiety na forum, o fenomenie kobiety w internecie. I wiecie co? To chyba jest prawdziwe. No. I przechodzimy do 23 marca Radio Stephen King. 50. odcinek. Wow! Ludzie, gratuluję! Okrągłe jubileusz. Inwazja porywaczy ciał. I tutaj, tym razem nie pojawia się Hubert. Hubert co prawda pojawia się tutaj jako gość specjalny, ale hmm, za mikrofonem staje Łukasz Skóra. I Łukasz Skóra opowiada nam o filmach, które są cykle, Bo wiecie, był pierwsza inwazja porywaczy ciał, która, no, w której zakochał się Stephen King. Powiedział, że to jest dla niego najważniejszy film. Jeżeli się pomyliłem, to Mando, napisz to w komentarzu, ale nie wyzywaj mnie w podcaście. Przepraszam, ja Stephena Kinga lubię, ale nie kocham, więc wybacz. I dobrze mi się to słuchało, chociaż... Chociaż styl prowadzenia skóry po Mando jest specyficzny. Tym bardziej, że skóra... Skóra... Skóra chyba przeżył ten odcinek. Nie jestem do końca tego pewien. Przesłuchajcie go. Myślę, że warto, bo... Natknął mnie, żebym sam na nowo oglądnął dwie inwazje porywaczy ciał. Bo... Mam takie uczucie, że... Że chyba powinienem je obejrzeć. Zaniepokoił mnie. A jeżeli podcast niepokoi, to jest dobrze. Kolejnym odcinkiem, który będę omawiał, są rekolekcje wielkopostne. Rekolekcje wielkopostne, które prowadzi ojciec Jan Góra, Dominikanin, Presbiter. Już nie będę mówił, że on jest doktorem teologii, duszpasterzem, etc., etc. Ale wiecie co? To jest tak dobrze prowadzony podcast. Podcast, nie. To są tak dobrze prowadzone rekolekcje, że nawet dla osób, które nie są, można powiedzieć, katolikami, Warto wysłuchać, bo jeżeli rekolekcjonista mówi, że rozmawia z biskupem, a biskup mu mówi, że całe życie, bo wyciągnął flaszkę, z ty do tego właśnie ja na Góry wyciągnął flaszkę i e, mówi, że on uczył 20 lat wszystkich swoich kapłanów dzieci, że pije się schłodzone, to... Ci kapłani zapamiętali tylko, że pije się schłodzone, ale nie zapamiętali, co się pije. Więc w ten sposób są prowadzone rekolekcje. Ja wiem, że dla Was to może zabrzeć obraz Ale nie. To jest po prostu kazanie. To jest nie jest kazanie. To jest mowa o życiu. To jest mowa o życiu kogoś, kto poświęcił się wierze. Ale nie jest taki sztywny. Nie jest, można powiedzieć, wypruty z emocji, wypruty z życia. Yy, wstawiony pomiędzy koloratkę a ambonę. Nie. To jest człowiek, który wybrał inny styl życia tylko, ale żyje według tego, w co wierzy. I dlatego warto go posłuchać. Polecam i zapraszam. Przechodzimy do Kapoka. 80. odcinek. Boję się nawet jego koni. Wiecie co? To był dobry odcinek. To był bardzo dobry odcinek, chociaż pierwszą i trzecią część znałem najlepiej. Pierwszą mniej więcej pamiętałem, bo tutaj było o Indianach prerii o człowieku zwanym koniem. Mando, przepraszam, nie Mando, Godaj. Godaj i Mando to można powiedzieć są jedni z dwóch moich ulubionych y, podcasterów. Jak oni zaczną nawijać, to człowiek żałuje, że oni później kończą nawijać. No i Godaj też to ma co to, to Mando. Co prawda, Mando mówi trochę szybciej, Godaj mówi trochę bardziej spokojnie, ale też z sensem. I co? No i Godaj, y, czyli Bartek Biedrzycki, mówi nam o Indianach z Prerii. Mówi nam o Dakota. I mówi nam o ujęciu Dakota, dakotów w trzech różnych mediach. Najmniej zrozumiałem komiks. Muszę po prostu chyba dostać ten komiks, bo, bo książkę czytałem, film oglądałem i, i tak naprawdę czuję niedosyt. Czuję niedosyt, czuję, że można byłoby ten podcast pociągnąć więcej, dłużej, mocniej, ale ale chyba nie spełniłoby tego, co zrobił to właśnie Godaj. Nie zachęciłby mnie do ponownego sięgnięcia po książkę. Po ponowne sięgnięcie do tytułów, które on wymienił. I powiem wam, że jeżeli chcecie wiedzieć, dlaczego Sipsowie są Dakotami, ile było plemien Dakotów i co zrobi biały człowiek, żeby, można powiedzieć, w białych rękawiczkach wyrżnąć Dakotów i zagonić ich do rezerwatów. Jeżeli chcecie usłyszeć o samurajach, którzy walczyli ramię w ramię w czerwonoskórymi, to posłuchajcie daja. To jest... Ja bym powiedział tak. To jest lepsze od Harry'ego Pottera. Polecam. Kolejnym odcinkiem, który pokaza się 23 marca jest podcast Lifehacker, gdzie Marcin Czerczak z Filipem Szareckim opowiada opowiadają na pytania, jak zrobić rybie oko do naszego telefonu. Jeśli ktoś nie wie, co to jest rybie oko, to Wam powiem tak. Jeżeli chcecie zrobić zdjęcie, na którym wszystko widzi, widać, to to jest rybie oko. Sam będę to musiał wypróbować, czy się da. Poza tym możecie usłyszeć, jak zrobić hamak do laptopa, jak zrobić niedrogi hmm, wróć, przepraszam, pomyliłem się jak naprawić drogi, nieskomplikowany sprzęt do korzystania z serwisu i e, dlaczego Marcinowi nie udało się zrobić lifehacka z zapalniczki, to musicie posłuchać poza tym e, są zadane dwa pytania dwa pytania, na które bardzo twórcy podcastu chcieliby usłyszeć odpowiedzi po pierwsze, jak zrobić lifehacka na ganiające się dzieci i po drugie, czy ten lifehacker nie jest za krótki czy powinien być dłuższy, krótszy i czy ta forma wam odpowiada, wiecie co? Warto posłuchać, warto posłuchać, chociaż ee, ja t, można powiedzieć z pierwszej porady nie skorzystam, nie grzebię w laptopie, ale na to rybie oko to ja się piszę. Polecam, zapraszam do słuchania. Lifehacking. No, ostatnim odcinkiem, nie ostatnim, ostatnim podcastem, który będę dzisiaj omawiał jest znowu czteropak pod tytułem Morda w kubeł. Ostatnim podcastem to jest podcast 23 marca, który będę omawiał. Jest to Morda w kubeł. Oczywiście podcast to jest Huberta Majera z, z czteropaku. Można powiedzieć, to jest takie konsorcjum, które muzycznie to chyba zaczyna nawet się najmocniej prężyć w naszym katalogu podcastów. I polecam. Polecam to dlatego, że Hubert na początku robi zajawkę. Zajawkę, czyli krótko o płycie, czyli o mordzie w kubeł, o zespole. Dodatkowo jakieś e, opisy Megaltotal.pl, który powinien chyba teraz dla niego nazywać MegatotalPorażka.pl, czyli serwisu, który był mu bardzo przyjazny, był mu bardzo, można powiedzieć, bliski, bo e, przykładny i dobry do korzystania dla osób e, niedowidzących e, czy niewidzących zrobił się klapo. Czyli no można powiedzieć, zrobili mu kuku. Także dobry odcinek, polecam, dlatego że rok, rok jest nadal żywy i szczególnie polski rok powinien być polecany. Po tym ostatnim odcinku pozostało mi tylko powiedzieć, że to był naprawdę dobry tydzień. Chciałbym życzyć sobie i wam, żeby każdy tydzień był taki. Chciałbym sobie życzyć sobie i wam, żeby następny prowadzący był dużo lepszy ode mnie podcastofon, znaczy najlepszy... Yy, następny prowadzący podcastową był dużo bardziej wygadany, lepiej przygotowany i żeby się nie spóźnia, tak jak ja się spóźniłem tym razem. No i pozostaje mi powtórzyć tylko typy tygodnia. Jak zostać raperem? Dyktafonografika. Później nasza koleżanka, objawienie, o tak, wiecie co, jak żona to odsłucha, to mnie chyba pogoni, yy, czyli, przepraszam bardzo, ja sobie muszę to znaleźć, bo Mam tyle notatek, że się zgubiłem, więc szybciej znajdę na stronie internetowej. I to, jest... I to jest Agnieszka Brodzik z podcastu Karpiowy. Kain i jego horror postmodernistyczny. I trzecim podcastem, który nagrodzę, zastanawiałem się długo, co nagrodzić. No tak, i stwierdziłem, że dam siódmemu niebu. Siódmemu niebu za Jana Górę, za to, że pokazał, jak można być normalnym księdzem normalnym ojcem i normalnym biskupem. Wiecie co? Za normalność. Nagradzam w tym tygodniu za normalność, za pokazanie emocji, za pokazanie, że podcast powinien być naładowany tym, czym, co jest nas najwięcej. Czyli jak jesteśmy źli, wyrzućmy tą złość. Jak jesteśmy szczęśliwi, powiedzmy o tym. Jak jesteśmy smutni, też to wyraźmy. Po prostu mówmy o tym, co nas interesuje. Nie robmy siebie nie wiadomo jakimi. Róbmy się normalnymi i za to tym razem nagradzam. Chciałem wam jeszcze tylko powiedzieć, że wreszcie na serwisie podcasty.net ukazała się, można powiedzieć, czytana wersja ankiet. Niedługo nagrody będą wysyłane, przepraszam za opóźnienia bije się w piersi, yy, bo muszę się dogadać z Żukiem na temat adresów do wysyłki. Nie, nie bójcie się, nagrody są przygotowane, jeszcze będę się tylko kontaktował, bo może ktoś będzie miał jakieś specjalne życzenia na temat wymiany nagród na troszeczkę inne. Ale to już porozmawiam sobie osobiście z wygranymi. Także dziękuję za wysłuchanie tego, można powiedzieć, przydługiego, przynudnawego, i można powiedzieć praktykanckiego podcastofonu. Żegna się z Wami Andrzej Famiel i zapraszam za tydzień na 13 odcinek. A! Wiecie co? Ja bym Wam jeszcze e, zalecił powrócić do zakazanej wiedzy, do tej misji bo tam się dowiecie, dlaczego piątek 13 jest pechowy. O! I żegnając się, życzę udanego, dobrego tygodnia. Niech moc i podcasty będą z Wami.